Rozdział ósmy Mistrz eliksirów Tam popatrz! Gdzie? Obok tego wysokiego chłopaka z rudymi włosami. W okularach? Widziałeś jego twarz? Widziałeś jego bliznę? Takie szepty towarzyszyły haremu od chwili, gdy następnego ranka opuścił dormitorium. Ludzie stawali na palcach, żeby go zobaczyć, albo wracali, żeby mu się lepiej przyjrzeć, kiedy mijał ich na korytarzach. Harry wolałby, żeby tego nie robili, zwłaszcza, że próbował się skupić na odnalezieniu sal do nauki. W Hogwarcie było 140 różnych schodów. Szerokich i wygodnych, wąskich i rozklekotanych. Niektóre w piątki prowadziły zupełnie gdzie indziej niż w pozostałe dni tygodnia. Inne miały gdzieś w środku znikający stopień, o którym trzeba było pamiętać. Były też drzwi, które za nic nie dały się otworzyć, jeśli się ich grzecznie nie poprosiło albo nie połaskotało w odpowiednim miejscu, a także drzwi, które w ogóle nie były prawdziwymi drzwiami – tylko miejscami w ścianie udającymi drzwi. Trudno było zapamiętać, gdzie co jest, ponieważ wszystko zdawało się wciąż zmieniać miejsce. Osoby z portretów nieustannie się odwiedzały, a Harry był pewny, że stojące tu i ówdzie zbroje potrafią chodzić. Duchy tylko pogarszały sytuację trudno było nie poczuć zimnego dreszczu, kiedy jeden z nich prześlizgiwał się nagle przez drzwi, które próbowało się otworzyć. Prawie bez głowy nikt cieszył się, kiedy mógł pokazać drogę nowym gryfonom, ale spotkanie z irytkiem poltergeistem zawsze kończyło się przynajmniej dwoma zamkniętymi na klucz drzwiami i schodami z pułapką. Z lubością wysypywał nowicjuszom kubły ze śmieciami na głowę, wyciągał dywany z nóg, obrzucał kawałkami kredy albo z znienacka łapał za nos wrzeszcząc mam twój nochal! Jeszcze gorszy od Irytka, jeśli to w ogóle możliwe, był woźny Argus Filcz. Harry i Ron zapoznali się z niemiłą stroną jego charakteru już pierwszego przedpołudnia. Filcz spotkał ich, jak próbowali przejść przez drzwi, które okazały się wejściem do zakazanego korytarza na trzecim piętrze. Nie chciał uwierzyć, że po prostu zabłądzili. Był pewny, że celowo chcieli się tam wedrzeć i groził, że zamknie ich w lochu. Na szczęście uratował ich profesor Quirrell, który akurat tamtędy przechodził. Filcz miał kotkę, panią Norris, kościste burę stworzenie o wypukłych, płonących oczach, podobnie zresztą jak sam Filcz zwykle patrolowała samotnie korytarze. Wystarczyło złamać jakiś przepis, zrobić coś nie tak jak należy, a kocica natychmiast wzywała Filcza, który sapiąc pojawiał się po kilku sekundach. Filcz znał sekretne przejścia w zamku, najlepiej ze wszystkich, może z wyjątkiem rudych bliźniaków, i potrafił wyrastać spod ziemi równie niespodziewanie jak duchy. Wszyscy uczniowie go nie znosili, a wielu uważało za punkt hon dać pani Norris zdrowego kopniaka. No i wreszcie, kiedy już udało się je znaleźć, były pracownie poszczególnych przedmiotów. Już po pierwszych paru tygodniach Harry musiał przyznać, że wymachiwanie różdżką i mamrotanie paru śmiesznych słów to dziecinna zabawa w porównaniu z tym, czego ich uczono. W każdą środę o północy studiowali niebo przez teleskopy, poznając nazwy różnych gwiazd i ruchy planet. Trzy razy w tygodniu wychodzili z zamku do cieplarni, aby uczyć się zielarstwa pod kierunkiem przysadzistej starej czarownicy profesor Sprout. Uczyli się, jak hodować te wszystkie dziwne rośliny i grzyby, a także jaki z nich robić użytek. Najnudniejsza była historia magii, jedyny przedmiot wykładany przez ducha. Profesor Beans był już bardzo stary. Pewnego wieczora zasnął przed kominkiem w pokoju nauczycielskim, a kiedy następnego ranka wstał, aby pójść na lekcję, był już bez ciała. Beans wciąż zapadał w drzemkę, kiedy oni zapisywali długie listy nazwisk i dat, myląc Emeryka Złego z Ulrykiem Niegodziwym. Profesor Flitwick... Nauczyciel zaklęć i uroków był maleńkim czarodziejem, który musiał stać na stosie ksiąg, żeby widzieć coś spoza katedry. Podczas pierwszej lekcji odczytał listę obecności, a kiedy doszedł do Harego, zakwiczał z emocji i zniknął im z oczu, spadając za katedrę. Profesor McGonagall była zupełnie inna. Harry miał całkowitą rację, uważając, że to nauczyciel, którego nie sposób poszukać. Energiczna i bystra dała im pokaz tego, co potrafi, kiedy tylko usiedli w ławkach. Transmutacja jest najbardziej złożonym i niebezpiecznym rodzajem magii, jakiego będziecie się uczyć w Hogwarcie, oznajmiła. Każdy, kto będzie rozrabiał, opuści klasę i już do niej nie wróci. Zostaliście ostrzeżeni. Potem zmieniła katedrę w prosiaka, a prosiaka w katedrę. Zrobiło to na wszystkich duże wrażenie i nie mogli się doczekać, kiedy sami zaczną zmieniać meble w zwierzęta. A czekali długo. Po zapisaniu mnóstwa skomplikowanych reguł i wskazówek, każdy dostał zapałkę i musiał zacząć od próby zamienienia jej w igłę. Pod koniec lekcji tylko Hermionie Granger coś z tego wyszło. Profesor McGonagall pokazała wszystkim jej zapałkę teraz srebrną i zaostrzoną, a następnie obdarzyła Hermionę łaskawym uśmiechem przedmiotem, którego wszyscy wyczekiwali z największą niecierpliwością była obrona przed czarną magią, ale profesor Quirel, który tego nauczał bardzo ich zawiódł w jego klasie zawsze cuchnęło czosnkiem, mówiono, że spożywał go w wielkich ilościach jako środek przeciw pewnemu wampirowi, którego spotkał w Rumunii i odtąd żył w nieustannym lęku, że ów wampir odnajdzie go nawet tutaj, śmieszny turba który zawsze nosił, był podobno darem od afrykańskiego księcia, który chciał mu się odwdzięczyć za uwolnienie od towarzystwa jakiegoś wyjątkowo uciążliwego zombie, ale nie bardzo wierzyli w tę opowieść. Po pierwsze, kiedy Seamus Finingen zapytał Quirela, jak pokonał tego zombie, profesor zrobił się różowy i zaczął mówić o pogodzie, a po drugie zauważyli, że to turban wydziela okropny zapach. Wyslejowie uważali, że właśnie w nim jest pełno czosnku, mającego wszędzie chronić Quirela przed wampirem, dlatego się z nim nie rozstawał Harry z ulgą stwierdził, że wcale nie jest tak bardzo zapóźniony w znajomości świata magii. Wielu uczniów pochodziło z rodzin Mugoli i podobnie jak on nie miało przedtem pojęcia, że są czarodziejami. Zresztą nauki było tyle, że nawet tacy czarodzieje z dziada pradziada jak Ron wcale nie byli od nich lepsi. Piątek był ważnym dniem dla Harego i Rona. Wreszcie udało im się trafić do wielkiej sali Na śniadanie i ani razu po drodze nie zbłądzić Co dzisiaj mamy? Zapytał Rona Harry Sypiąc sobie cukier do owsianki Dwie godziny eliksirów ze ślizgonami Odpowiedział Ron Snape jest opiekunem ich domu Mówią, że zawsze mają u niego taryfę ulgową A Zobaczymy, czy to prawda Żeby tak McGonagall traktowała nas ulgowo Powiedział Harry Profesor McGonagall była opiekunem Gryfindoru, ale wcale to jej nie przeszkodziło w zadaniu im mnóstwa pracy domowej poprzedniego dnia. Właśnie nadeszła poczta. Harry już się do tego przyzwyczaił, ale pierwszego ranka przeżył lekki wstrząs, kiedy podczas śniadania około setki słów wleciało do wielkiej sali, krążąc nad stołami i poszukując właściwych adresatów, a potem zrzuciło im na podołki listy i paczuszki. Jak dotąd Hedwiga niczego jeszcze Haremu nie przyniosła. Czasami podlatywała i szczypała go w ucho, a wtedy dostawała kawałek tostu i leciała do sowiarni na rzemkę. Tego ranka wylądowała. Jedna jednak na stole, między marmoladą a cukiernicą i rzuciła haremu na talerz z witek papieru. Rozwinął go z niecierpliwością i zobaczył parę zdań napisanych bardzo koślawym pismem. Drogi Hary, wiem, że w piątek po południu masz wolne, więc może byś wpadł do mnie na kubek herbaty około trzeciej. Opowiesz mi o swoim pierwszym tygodniu, wyślij odpowiedź przez Hedwigę Hagrid. Harry pożyczył pióro od Rona, napisał – tak, chętnie, do zobaczenia, na odwrocie listu i oddał go Hedwidze. I całe szczęście, że czekała go ta herbatka z Hagridem, bo lekcja eliksirów okazała się najprzykrzejszym przeżyciem, jakie go do tej pory spotkało.